Żarłok i Skóra i Mando, Dżery, Szymas oraz nasi <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy. podcastowym si na Bachanie, tu ja biję. Wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry. Ale jako, że mamy specjalny podcast na dzień dziecka, to możecie, jak już słychać w tle, usłyszeć nie tylko mój głos, ale także naszych gości specjalnych. Witam cię Pola. Dzień dobry. Oraz... Witam Cię Hubert. Witam I spotkaliśmy się w takim gronie, aby porozmawiać o... Co to jest o Hubert? O Tomku Jadku. O Tomku I co to jest Pola? Komiks. I powiedzcie, gdzie ten komiks kupiliśmy? Na Dzień Komiksów. Tak, byliśmy na Dniu Darmowego Komiksu i na takim stoisku, gdzie było sporo różnych komiksów, był cały karton z komiksami dla dzieci... Były tam różne rzeczy. Pamiętacie, co tam były za komiksy? Z kucykami. Kucykane. Z Tomkiem, z in, y, tomkiem. In na plaży. I jeszcze dziewczy... Siostry chyba były, tak? Siostry. Jakieś jeszcze były chyba. No jakieś jeszcze były, ale tego już nie pamiętamy. Zdecydowaliśmy się kupić komiks Tomek i Jacek Groźne Graty. To jest króciutki komiks, 47-stronicowy. O autorach i o samym komiksie ja co nieco więcej powiem. A póki mam ekspertów... A póki mam ekspertów w miarę grzecznie siedzących, to zapytam ich, o czym jest ten komiks i jak wam się podobał. Pola, o czym jest ten komiks? O, o Tomku i to zebrali na pikniku. Pojechali tam na piknik u, u i robili co? Eksperymenty różne, tak? Mhm. I co tam. Były tam jakieś dziewczynki, co się one miały? Pamiętasz jak się nazywały te dziewczynki, Hubert? Pamiętasz jak miały na imię te dziewczynki? Ja pamiętam. Jak miały Hubert na imię? Nie wiem. Basia i Martynka. I co ta Basia i Martynka zrobiły? Miksturę zmiejscającą i powiększającą. Dokładnie. I to nie były wszystkie mikstury, bo tam jeszcze były inne, tak? Mikstury różne. I na pikniku. No co było Hubert? Pamiętasz? Co było? Ten kanapki. Kanapki. I kto, I kto chciał zjeść te kanapki? Dzik. Dzik. Taki straszny dzik. Tak. I co? I zabrał te kanapki I ten pan, zły dzik? A pan zaba chciał radio im zabrać. No dokładnie. Ale zanim dojdziemy do pana żaby, to powiedzcie mi, co tam w lesie Tomek, Jacek, Basia i Martynka znaleźli? Śmieci śmieci i Hubert, powiedz jakie tam były śmieci jodówka, kamapa jadło i co jeszcze było, była pralka? tak i co się stało z tymi śmieciami, powiedzcie nie zapomniałem o stołach zapomniałem o stołach, no faktycznie były też stoły no i co się Ta. stało z tymi śmieciami, powiedzcie Dziewczynki polały te śmieci miksturą. Śmieci miały się zmieścić, ale dziewczynki pomyliły mikstury. I śmieci? O, wy... Ożyły. Ożyły, dokładnie tak. Miały oczy. Tak, miały oczy. I co robiły? Kto gonił Jacka i Tomka? Kanapa. Kanapa. Kanapa. Tak, a kto próbował zjeść Martynkę, Hubert, pamiętasz? Piałka. Pralka chciała zjeść martynkę. Dokładnie A tak. Basie? A basie? Nic. No, ktoś tam coś goniło. No i co, powiedzcie, cała nasza ekipa musiała jakoś zaradzić tym śmieciom, które chciały się uwolnić, tak? I uciec z lasu, mhm. tak? Tak. No, I powiedzcie. Czy ten komiks Wam się podobał? Czy on był miły, czy on był straszny? Czy podobały Wam się postaci? Był, był fajny. Yes, był, yes. był trochę zły. Bo się baliśmy. A kogo się baliście? Kto był pa, straszny? Pana zaby i się baliśmy dzika. ci, Ty też się bałeś Pana żaby i dzika? Ja bałem ze dużego dzika i Pana żaby no bo tutaj to taki, takie są różne motywy w tym komiksie i na przykład mamy takiego pana żabę szefa korporacji, który chodzi ze swoimi sługusami, takimi I bodyguardami mamy i mamy takiego dzika który prześladuje Tomka Jacka i dziewczyny i chce im zabrać kanapki ten zły pan żabę chciał zabrać im radio no bo radio okazało się, że to był ich produkt jak nagle ożyło, to pan żaba co chciał zrobić? Zabrać. Zabrać, żeby zarabiać pieniądze na tym radiu, tak? Bo myślał, że to kasa. <głos》>, bo myślał, że na tym zarobi kasę, tak? Tak. No właśnie. Ale co, wszystko skończyło się dobrze? Nie. źle. Jak źle? Pan no przecież zabry. wszystko się dobrze skończyło. Wszystkie sprzęty przestały biegać i gryźć, a radio zostało u kogo? Ojacka. I co? Wszystko się dobrze skończyło? Podobało wam się zakończenie? My chcemy dłuższy komiks, Nie taki krótki powiedzieć No dobrze, czyli co? Krótki był ten komiks, tak? Ile, ile wieczorów czy, czytaliśmy komiks przed spaniem? Trzy Trzy wieczory, tak? Tak To powiedzcie teraz, Hubercik Podobały ci się obrazki? Będę basał obraz radio Radio ci się podobało, tak? A fajne były kolory. Podobały ci się te misie, które tu występowały? To my I pan, No. Dokładnie tak. Mikstura zmniejszająca. No, tutaj widać na obrazku Pola pokazuje właśnie jak mikstura zmniejsza kanapki. A Pola, Tobie się rysunki podobały? Tak. Mi się najbardziej podobała strona i pokażę, która ta ta nie ta inna hmm. która mi się podobała ta mi się podobała to co tu jest? co tu jest na tym obrazku, się, który wam się podobał? mi się to podobało to śmieci tu są na tym obrazku śmieci z dziury wybiegają, tak? a mi się ten podoba ten, ten, ten i ten i mi się podoba daj tata na chwilę te, te komiksy mi się podobają a reklamy wam się podobają tak mi się ten podoba Tomek i Jacek na plaży Tomek i Jacek na plaży tak bo to jest pierwszy tom tego komiksu to kiedyś jeszcze pewnie nadrobimy bo chcecie przeczytać jeszcze a ja lubię te... ten a ja lubię ten komiks lubisz ten komiks tak patrzcie smutno to się skończyło nie smutno Ale... Smutno się skończyło, bo spa płacę. No bo sobie przypomniał swojego przyjaciela, ale jak włączył radio, to już było wesoło mu. Zobacz. Widzisz, już nie płacze, już jest fajnie, tak? Ale najpierw było tak, że tata mu naprawił radio. No dokładnie, i... czyli co, jest trochę smutno, trochę wesoło, tak? Najpierw nie miał wyłączone radio. Nie, najpierw było to, że społożył się mm -hmm. potem było to, że było wyłączone radio a na tej stronie na tamtej stronie mi się smutno zrobiło, nie? I co? Czyli ogólnie podobał się Wam komiks? Huberczyk, podobała Jest Ci się że... historia? Jesteś ja chcesz komiks Jeszcze chcesz komiks o kolejnym Tomku, tak? Ja chcę, że... Jeszcze chcesz My Dłuższy. Dłuższy komiks Czego żeście się dowiedzieli z tego komiksu Że czego nie wolno wyrzucać do śmieci. lasu Śmieci Śmieci śmieci Bo to jest brzydkie, tak? Tak hmm. tylko Nie A gdzie się wyrzuca śmieci, Hubert? Do kofa Do do, do dziury nie. Do kofa na śmieci Do kosza na śmieci, tak? I do dziury też Do dziury? Nie, nie wolno w się do dziury wyrzucać nie dobrze no to, to nic, to jak wam się podobało to my się zaopatrzymy pewnie w tą pierwszy kiedyś go wspólnie przeczytamy a na dzisiaj będziemy rozstawać się z naszymi ekspertami powiedzcie do widzenia, papa do widzenia Do widzenia. Rozstaję się z ekspertami a ja jeszcze wam dwa zdania opowiem o samych twórcach dzięki, dzięki mi się piona i tak jak wspomniałem z ekspertami się rozstaliśmy a ja opowiem w dwóch zdaniach o samym komiksie. Dlatego, że Tomek i Jacek Groźne Graty to jest drugi tom historii o tych bohaterach, autorstwa Michała Chojnackiego oraz Jakuba Grucholi. Ten pierwszy pan odpowiada za scenariusz, ten drugi odpowiada za rysunki. I Tomek i Jacek to jest komiks, który zdobył wyróżnienie w konkursie imienia Janusza Christy na najlepszy komiks dla dzieci on zdobył wyróżnienie trzecią nagrodę w pierwszej edycji tego konkursu. Za konkurs odpowiada wydawnictwo Egmont, którego nakładem ten komiks się ukazał i jeżeli chodzi o Michała Chojnackiego, on specjalnie wielkiego dorobku komiksowego nie ma. W zasadzie poza tymi dwoma komiksami o Tomku i Jacku to nic więcej go nie znajdziemy. Co nieco więcej można kojarzyć z prac Jakuba Grocholi, dlatego że on oprócz prac przy tych komiksach no, trochę się udzielał w różnego rodzaju magazynach. Prowadzi zin komiksowy mydło którego ładnych parę numerów już zostało opublikowanych. Rysuje i pisze także inne komiksy. No i w moim odczuciu panowie naprawdę sobie z tematem poradzili, dlatego że ten komiks dla dzieci jest bardzo fajny. Tak jak widzieliście, dzieciakom się podobał. Było trochę strasznie, było trochę wesoło, trochę smutno. Był jakiś tam morał w tej historii, ale bardzo nienachalnie podany dla mnie bomba. I to i od strony scenariuszowej, i od strony rysunkowej. Tak jak słyszeliście, dzieciaki domagają się dłuższej opowieści o Tomku i Jacku. No zobaczymy, czy kolejny tom się pojawi. Ten drugi ukazał się w 2016 roku, czyli po dwóch latach od tomu pierwszego. Mam nadzieję, że panowie na laurach nie spoczęli i się doczekamy jeszcze kolejnej produkcji z tego worka. A na dzisiaj to już naprawdę wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć! Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.